Minęła osiemnasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. działalności jedynki Maria Furdyna. Delegacja Komisji Europejskiej odwiedziła Budapeszt stawką 17 miliardów euro unijnych funduszy dla Węgier zablokowanych od miesięcy. Mateusz Morawiecki ma jutro rozmawiać z prezesem PiS-u. Chce przekonać Jarosława Kaczyńskiego, że jego stowarzyszenie nie jest skierowane przeciwko partii. Uwaga na fałszywe mandaty z kodem QR. Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. To wydruki z bezprawnie użytym logo KAS, które pochodzą od oszustów. Bruksela zrobiła pierwszy krok na drodze do odblokowania Węgrom unijnych funduszy. W piątek i w sobotę w Budapeszcie delegacja Komisji Europejskiej rozmawiała z przedstawicielami przyszłego węgierskiego rządu. Zostanie on utworzony przez partię TISA, która wygrała wybory tydzień temu. Na czele rządu ma stanąć jej lider Peter Modzier. Po tej wizycie komisja opublikowała krótkie oświadczenie.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 Były premier Mateusz Morawiecki zamierza jutro spotkać się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Chce osobiście przekonać Jarosława Kaczyńskiego, że założenie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie jest skierowane przeciwko partii. Wcześniej prezes PiSu postawił ultimatum. Albo członkostwo w PiSie, albo w inicjatywie Mateusza Morawieckiego. Dla tych osób nie będzie miejsca na listach wyborczych partii. Pytany o jutrzejsze spotkanie Krzysztof Szczucki, który także zapisał się do Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówi, że nie obawia się o wynik tych rozmów.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 Do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zapisało się około 40 działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna runda negocjacji Stanów Zjednoczonych z Iranem odbędzie się jutro w stolicy Pakistanu. Islamabadzie zapowiedział Donald Trump. Amerykański prezydent oskarżył też Iran o poważne naruszenie zawieszenia broni i zagroził, że w przypadku braku porozumienia zniszczy irańskie mosty i elektrownie. Poinformował także, że w negocjacjach nie weźmie udziału wiceprezydent J.D. Vance. Amerykańską delegację mają tworzyć specjalne wysłuchanie Wysłannik do spraw misji pokojowych Steve Whitcomb i zięć prezydenta Jared Kushner. Moi przedstawiciele udają się do Islamabadu w Pakistanie, aby podjąć negocjacje, napisał Donald Trump poście na platformie True Social. Prezydent oświadczył, że Waszyngton przedstawił propozycję, którą określił mianem bardzo uczciwej i rozsądnej umowy, jednocześnie wydając ostrzeżenie na wypadek fiaska negocjacji. Mam nadzieję, że ją przyjmą, ponieważ jak tego nie zrobią, Stany Zjednoczone zniszczą każdą elektrownię i każde most w Koniec z grzecznym panem, podsumował Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To są aktualności jedynki. Policja szuka motocyklisty, który wczoraj późnym wieczorem wjechał w grupę pieszych na ulicy Pabianickiej w Łodzi i uciekł z miejsca wypadku. Dwie osoby trafiły do szpitala. Policja zabezpieczyła już nagrania z monitoringu, mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Następne czynności pozwoliły już na ustalenie danych kierowcy. Jest to 31-letni mężczyzna, zamieszkały w powiedzie pabianickim. Trwają teraz czynności w kierunku zatrzymania mężczyzny. Poszkodowani to kobieta i mężczyzna w wieku 21 i 24 lat. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed skanowaniem kodów QR z ulotek, które wzywają do zapłacenia mandatu. Kierowcy znajdują takie ulotki za wycieraczkami samochodów, zawierają kod QR i logo Krajowej Administracji Skarbowej. To oszustwo, mówi Sebastian Osiński z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.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 Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Raków Częstochowa, lepszy od Krakowi w meczu 29. kolejki Ekstraklasy. Piłkarze z Podjasnej Góry zwyciężyli gdzieś u siebie 4 do 1. Natomiast wyjazdowe zwycięstwo odniosła Wisła Płock, pokonując w czy Termalikę 3 do 1. Trwa mecz w Gdyni. Arka podejmuje jeglenie Białystok i jest 1 do 0 dla gości. Reprezentant Polski w judo Grzegorz Teresiński, piąty w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Tbilisi. Startujący w kategorii powyżej 100 kg zawodnik. Trzy walki wy Grał trzy walki, by w półfinale ulec przez Ipon Czechowi Lukasowi Krpalekowi. Potem przegrał także bój o brąz z Turkiem Ibrahimem Tataroglu. Mimo to chwali go prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.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 Polacy wracają z imprezy z Mistrzostw Europy w judo z jednym medalem, brązem w kategorii 63 kg, które zdobyła Angelika Trzymańska. W finale teuroniki Ligi Siatkarek mamy remis po dwóch odsłonach walki o złoto. Zespół budowlanych Łódź pokonał u siebie deweloper z Rzeszów 3 do 1 i wyrównął stan rywalizacji na 1-1. W pierwszym spotkaniu w Rzeszowie gospodynie zwyciężyły 3 do 0. Mecz numer 3 w środę na Podkarpaciu. Gra się do trzech wygranych. Nagrodę MVP za dzisiejszą potyczkę odebrała przyjmująca budowlanych Paul na Damaskę. Teraz to wszystko, a za niespełna godzinę audycja przy muzyce o sporcie. W niej, oprócz piłki nożnej, siatkówki i judo, między innymi podsumowanie łyżwiarskiego sezonu. Do usłyszenia po dziewiętnastej. Pogoda. Deszczowo w zachodniej i południowej Polsce, bez opadów, na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, na zachodzie synoptycy ostrzegają przed ulewami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura od 8 stopni na Pomorzu, 15 na Podlasiu, armii i Mazurach, 17 w centrum, do 18 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Klimat Niemal w całej Polsce dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, jedynie w rejonie Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Rybnika i Wodzisławia Śląskiego umiarkowana. 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Z powodu spodziewanych intensywnych opadów deszczu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w rzekach na zachodzie i południu kraju.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 Jezus wędruje z Wami tak, jak z uczniami do Emaus, mówił Ojciec Święty do katolików w Angolii. Z Afryki wybrzmiało papieskie wołanie o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz dla Życia. Dorota Abdelmulawiet, Aktualności z Watykanu. Tysiące osób modliło się z Ojcem Świętym w stolicy Angolii Luandzie, gdzie Leon XIV przewodniczył dziś mszy świętej. W homilii wzywał do ostrzeżenia wiary katolickiej przed błędnymi wpływami innych wierzeń i dodawał otuchy mieszkańcom kraju borykającego się ze skutkami wieloletniej wojny domowej. Porównał ich los do ewangelicznej sceny, w której Jezus dołącza do uczniów idących do Emaus. Nesta w tej początkowej scenie Ewangelii widzę jakby odzwierciedlenie historii Angolii, tego pięknego i zranionego kraju, który łaknie i pragnie nadziei, pokoju i braterstwa. Pan przyłącza się do tych dwóch rozczarowanych i pozbawionych nadziei uczniów, i, stając się ich towarzyszem w drodze, pomaga im poskładać fragmenty tej historii, spojrzeć poza ból, odkryć, że nie są sami w tej wędrówce i że czeka na nich przyszłość, w której nadal obecny jest Bóg miłości. Oto wytyczona również dla nas, dla Was, drodzy bracia i siostry Angolczycy, droga do rozpoczynania od nowa. Z jednej strony pewność, że Pan nam towarzyszy i okazuje nam współczucie, z drugiej zaś zaangażowanie, którego On od nas oczekuje. W tej wędrówce najdrożsi możecie liczyć na bliskość i modlitwę papieża, ale ja również wiem, że mogę liczyć na Was i za to Wam dziękuję. I wo Wśród uczestników Mszy Świętej była m.in. misjonarka z Polski, siostra Krystyna Zawieja. Jestem siostrą franciszkanką misjonarką Maryi, pracująca w Angolii od 15 lat. Ten moment, który Angola teraz przeżywa, jest czymś bardzo e, pięknym i jedynym. Cieszę się, że. Tyloma ludźmi z Angolii możemy przeżywać spotkanie z Ojcem Świętym, które na pewno zapadnie w naszych sercach i będzie ważnym przesłaniem dla każdego z nas. Podczas południowej modlitwy Regina Celi Leon XIV ponowił apel o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Wyrażam moją bliskość z tymi, którzy cierpią i zapewniam o moich modlitwach za cały naród ukraiński. Ponawiam apel, aby broń zamilkła i aby podążano drogą dialogu. Źródłem nadziei jest natomiast ogłoszone zawieszenie broni w Libanie, które stanowi zalążek ukojenia dla narodu libańskiego i dla regionu Lewantu. Zachęcam tych, którzy podejmują wysiłki na rzecz rozwiązania dyplomatycznego do kontynuowania rozmów pokojowych, aby doprowadzić do trwałego zaprzestania działań zbrojnych na całym Bliskim Wschodzie. Wiara i Wierność to hasło Narodowego Marszu dla Życia, który przeszedł dziś ulicami Warszawy. Nawiązuje ono do obchodzonej w tym roku 1060 rocznicy Chrztu Polski. Jego uczestnicy podkreślają, że udział w tym wydarzeniu to dla nich ważne świadectwo wiary. Chcemy wspierać tę inicjatywę, aby chronić życie ludzkie, zwłaszcza najmniejszych dzieci i przeciwstawić się temu, co się obecnie promuje, zwłaszcza u nas. By te wartości, które były wcześniej przekazywane, żeby były dalej podtrzymywane w tych czasach, Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va i na mediach społecznościowych vaticannews.pl Polskie Radio. Jedynka. Dzień dobry, Michał Montowski i Rafał Sławoni Największy, najpiękniejszy, błękitny diament świata. Czy ciąży na nim klątwa wielkiej bogini? Sprawdźmy, co o nim wiadomo. Archiwum Śledztw Niedokończonych Tawernie, mój przyjacielu. Prosiłem, żebyś przyszedł, bo dworzanie moi mówią, że kupujesz wielki, błękitny diament. Czy to prawda? Tak, wasza wysokość. To niedobrze. Zryzykuj z niego, po co ci ten kamień, <grych> Król mój, Ludwik XIV, władca Francji, kolekcjonuje szlachetne kamienie, a szczególne upodobanie ma do diamentów. Uczynił mnie kupcem najwyższej rangi i polecił mi wyszukanie kamieni szlachetnych najcenniejszych i najrzadszych w świecie. Dlatego pojechałem do Golkondy, byłem w kolór, gdzie obejrzałem kopalnie i szlifiernie Stamtąd pochodzi wielki, błękitny kamień Widziałem tam najcudowniejsze, żółte, zielone i różowe diamenty Jeśli wolno zapytać Dlaczego wasza wysokość radzi mi zrezygnować z wielkiego, błękitnego diamentu? Jest oszałamiająco piękny To największy znany, kolorowy diament W dodatku w barwie Francji i jej królów jego wysokość, Ludwik XIV, wie, że on istnieje. Nie mogę go zostawić. A powinieneś, bo on już ma swoją właścicielkę. Potężną boginię o imieniu Sita. Był złodziej, który ukrył się na noc w świątyni, żeby go ukraść, ale rankiem znaleziono trupa. Bogini raziła go piorunem. Wy tam na zachodzie nie znacie naszych świętych ksiąg i mitów. Gdybyś przeczytał Ramayane, nie chciałbyś tego kamienia ani dla siebie, ani dla swojego króla. Bogini Sita, czysta, kochająca i wierna żona Ramy, która przez czternaście lat towarzyszyła mężowi na wygnaniu w dżungli, została porwana przez demona i wywieziona na Ceylon. To wywołało wojnę. Jednak Rama nie umiał zabić przeciwnika, który miał tysiąc głów. Wtedy gniew Sity przeobraził ją w Kali, potężną, okrutną boginię śmierci, czasu i przemiany. Stała się mroczną mścicielką o sino-niebieskiej skórze i wielu ramionach, w których trzyma broń i obciętą głowę. Ta niszczycielka demonów wykonuje straszny taniec, wysuwając język. W tej postaci zabiła demona Sahastra Ravane. Kto sięgnie po jej błękitny diament, będzie przeklęty. Wasza wysokość, ja nie będę jego właścicielem. Nawet mój król słońce nim nie będzie. Diament stanie się klejnotem korony francuskiej. Wprawdzie królestwo nie jest osobą, ale ja bym się na coś podobnego nie odważył. Gniew bogów nie ma granic. Myślisz, że bogini nie może spowodować upadku królestwa? Gdy człowiek zadziera z bogami, to się dla niego nigdy dobrze nie kończy. Mówię ci o tym tawernie, bo jesteś moim starym przyjacielem. Dziękuję za to waszej królewskiej wysokości i doceniam jej łaskawość. Ale w Europie wyznajemy inną wiarę i król mój, potężny Ludwik XIV, jako Boży Pomazaniec, nie zechce słuchać takiego wytłumaczenia, gdy mnie zapyta, gdzie jest błękitny diament. Rozumiem i współczuję ci, Tawernie. Mnisi chętnie pozbędą się tego kamienia. W Indiach kolorowe diamenty nie są mile widziane, bo przeważnie są z nimi związane postaci bogów i demonów. Ludzie wierzą, że kamienie mają moc, coś w rodzaju duszy. Ale wiemy, że dla Europejczyków są bardzo atrakcyjne. Nie musisz się śpieszyć z powrotem do Francji. Wykonasz najpierw kilka moich zleceń. Tymczasem przemyśl to, o czym mówiłem. Dziękuję, najjaśniejszy panie. Jean-Baptiste Tavernier był w wieku XVII jednym z największych europejskich podróżników. Europę znał jak własną kieszeń. Sześć razy wyprawił się na wschód, poznał Indie, z którymi zainicjował handel i dotarł aż na jawę, skąd wrócił do Francji przez Kapstadt. W latach 1605-1689 sprowadził dla Ludwika XIV ponad tysiąc szlachetnych kamieni. Uradowany król nadał tawernierowi tytuł szlachecki i od roku 1669 podróżnik stał się baronem do Bonn, gdzie miał własny zamek. Wśród przywiezionych kamieni był ogromny, głęboko wybarwiony, błękitny diament ważący 23 gramy. Kupił go w 1668 roku Podczas ostatniej podróży do Indii. Król Słońce kazał go oszlifować według zasad europejskich. W Indiach starano się jak najwierniej zachować pierwotną formę kamienia, a w Europie projektowano kształt i cięto, przeważnie tracąc dużą część masy klejnotu. Długo czekałem na ten dzień, mistrzu Pito. Plany były bardzo obiecujące, ale wynik przekracza wszelkie wyobrażenia. To cudowny brylant. Dziękuję, wasza królewska mość. Ja jestem tylko nadwornym jubilerem waszej wysokości. Starałem się, jak mogłem. Ale praca nad tym klejnotem zajęła mi prawie dwa lata. Wydobyłem z niego formę serca o 72 dwóch facetach i kolor intensywnie błękitny. Ale, tak jak uprzedzałem, to wymagało strat. Pierwotnie miało masę 112-115 karatów, a po oszlifowaniu zostało 67-69 karatów. O, mimo to nie ma na świecie większego barwnego diamentu, a już na pewno błękitnego. a tak pięknej w wypracowanej formie. To koronny diament Francji. Miłościwy panie. Jakże piękna jest ta gwiazda, która się w jego środku ukazuje. To Słońce. Wychodzi z niego siedem promieni. Tyle, ile naukowcy odkryli planet. Merkury, Wenus, Ziemia, Księżyc, Mars, Jowisz, Saturn. Cały ład niebieski. Opisałeś się mistrzu erudycją Brawo Doniesiono mi, że chorowałeś podczas pracy Posłałem wtedy do siebie moich lekarzy Co to było? Najjaśniejszy no, panie Przydarzyło mi się coś Czego wcześniej nie miałem Pracując zaciąłem się Zaciąłem się paskudnie w palce Cała dłoń mi spuchła I ciało zaczęło się psuć Dostałem gorączki Medycy mówisz nawet o amputacji. <grych> Na szczęście doktorzy waszej królewskiej wysokości wyleczyli mnie i wszystkie palce zachowałem. Bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. Miłościwy panie. nie opowiadał mi o pochodzeniu tego diamentu. Kupiłem go, bo jestem wszak najpotężniejszym z władców chrześcijańskich i wyznawcą jedynego Boga. Miałem wtedy czternaście innych drogocennych kamieni. Tylko ten jeden wzbudzał kontrowersję u samego kupca. Jak to ładnie ujął nasz poczciwy nie? Gdy człowiek zadziera z bogami, to się dla niego nigdy dobrze nie kończy. Przykład mamy choćby w micie o Apollu i Marsjaszu. <grywa> Wielki błękitny diament Francji będzie strzeżony w skarbcu jako klejnot koronny. Tawernie opowiedział mi o czym mówi Ramayana. Cóż, jesteśmy tylko śmiertelnikami. Ludwik XIV kochał diamenty, tak jak jego wychowawca i doradca kardynał Mazarini, po którym odziedziczył kolekcję. Król codziennie chodził w naszyjniku z dwunastoma brylantami, wartymi niewyobrażalną wprost fortunę. Ale wielki, błękitny diament miał na sobie oficjalnie tylko raz. Jego następca, Ludwik XV, pożyczył go Jean de hrabienie du Berry, swojej kochance, znanej dworskiej kurtyzanie. Ludwik XVI dał klejnot do noszenia Marii Antoninie i nakazał wprawić go w złote runo. Do rewolucji Wielki Błękitny Diament był przechowywany w Królewskim Skarbcu. Obywatele! Obywatele, słuchajcie, zbiory królewskie zostały upaństwowione, czyli stały się własnością publiczną. Każdy może zwiedzić lów, oglądać obrazy i rzeźby. Królewskie kolekcje należą do nas. Obywatele, wyjdziemy w nocy. Ty i Pietrek zajmiecie się strażnikami. Rudy i Rączka pójdą otworzyć zamki. Jak się nie da inaczej wysadzić drzwi. Wchodzimy i wybieramy, ile się da. Ja z Grubym osłaniamy odwrót. Bierzemy klejnoty koronne w pierwszej kolejności. Wiejemy i spotykamy się przy moście. Jasne? A, jasne. No to do roboty. Idziemy. Rok 1792 przyniósł istotne zmiany, których bezpośrednim następstwem było plądrowanie przez lud zbiorów królewskich, w tym także skarbca. Wtedy rozkradziono bardzo wiele bezcennych obiektów, wśród nich wielki błękitny diament Francji. Słuch po nim zaginął na długi czas. Jednak w 1812 roku John Francilian znalazł u londyńskiego jubilera Daniela Iliasona wielki, niebieski diament mający 44,25 karata. Wiele wskazywało na to, że został potajemnie kupiony przez króla Jerzego IV. Władca po śmierci pozostawił ogromne długi, na których pokrycie sprzedano jego prywatny majątek. Wtedy w roku 1830 pojawił się w Londynie nieznany dotąd błękitny brylant, znacznie mniejszy od klejnotu królów Francji, ale wykazujący względem niego wiele podobieństw. Szlifierze mówili, że został wycięty z Wielkiego Błękitnego. Kupił go bankier Henry Philip Hope i nadał mu swoje nazwisko znaczące tyle co nadzieja. Był znanym kolekcjonerem szlachetnych kamieni i dzieł sztuki. Miał też najcenniejszą bibliotekę Wielkiej Brytanii. Pochodził z Niderlandów i właściwie nie zajmował się bankowością, po prostu odziedziczył ogromną fortunę i bank Hope and Company ale zaczął chorować i zmarł. Hope stał się własnością jego bratanka, aż trafił do wnuka tego ostatniego Lorda Francisa Hope'a. Ten, gdy przepuścił rodzinny majątek, sprzedał diament w 1901 roku firmie Joseph Frankel i Synowie z Nowego Jorku. Brylant traktowany był jako lokata i gdy firma zaczęła się załamywać, został sprzedany Selimowi Habibowi, tureckiemu kolekcjonerowi diamentów, który wkrótce utracił całą fortunę i popadł w długi. By je spłacić, wystawił brylant na aukcji w Paryżu. Utratę fortuny Habiba skojarzono z klątwą, i Hope nie znalazł nabywcy, ale później kupił go niejaki Rozeno, który sprzedał go Cartierowi. Dzieje diamentu Hope były burzliwe. Kolejni właściciele unikali noszenia go. I każdy wiązał nieszczęścia, którego spotkały ze złą mocą klejnotu. Prawie wszyscy utracili majątek. W 1911 kamień został sprzedany przez Piera Cartiera, amerykańskiemu miliarderowi Edwardowi Billowi McLeanowi, właścicielowi The Washington Post. Edwardzie, krążą plotki, że chcesz kupić diament Hope. Pamiętasz, chyba, że podczas pokazu Cartiera w Paryżu widziałam ten Klejnot w oprawie z białych brylantów i pytałeś, czy mi się podoba. Powiedziałam ci, że nie. Tak, tak. Cartier przerobił oprawę, przywiózł naszyjnik do Waszyngtonu i dał mi go do noszenia przez weekend. Wciska nam ten brylant jak tylko może. Na pewno chce się go pozbyć. Owszem, teraz Hope wygląda lepiej, ale... Ja nadal nie jestem do niego przekonana. Czy to prawda, że postanowiłeś go kupić? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Jest tak piękny. <grym> tak, że nie mogę mu się oprzeć. <grym> to samo mówiłeś o tym swoim koniu wyścigowym, ale koń nie jest przeklęty. Nie przynosi chorób, śmierci, biedy i innych życiowych dramatów. To, a ty jesteś pewna, że ten kamień jest przeklęty? No, bo ja w to byl jakoś nie mogę uwierzyć. Zresztą, kochani, teraz chodzi o pewien rodzaj zakładu i o reklamę. 28 stycznia zawarłem w naszym biurze Washington Post umowę z Pierem Cartierem i jego spółką jubilerską, że zapłacę za brylant 180 tysięcy dolarów i będzie nasz. <śmiech> to znaczy mój. <śmiech> Jednak pod warunkiem, że przez 6 miesięcy żadne nieszczęście nie dotknie mojej rodziny. Gdyby coś złego się wydarzyło, diament zostanie wymieniony na inne klejnoty, w sumie o tej samej wartości. <grystanie> gdybym nie zapłacił za niego do marca, Cartier będzie mógł ścigać mnie i domagać się pieniędzy przez swoich prawników. <grystanie> A, zobaczymy, czy to zrobi, bo ja będę grał z nim do końca. Przetrzymam drania bez forsy. No jakoś ostatnio biznes mu nie idzie, i napsuje mu krwi, napsuje. stanie? Ja. Przerażasz mnie Co ci dają te diabelskie zabawy Lepiej nie kupuj tego diamentu I Ty mi w ogóle nie rozumiesz, Ewelin Po co? co ja się z tobą ożeniłem? Po co? No i teraz Teraz będę musiał się rozwieść, no No No Co ty mówisz, Edwardzie? No tak, tak Chyba w głowie ci się miesza Spoko, Spokojnie, Ewelin, spokojnie na razie mam pilniejsze sprawy do załatwienia. Tak, jeśli Cartier zażąda zapłat lub zwrotu kamienia, to no powiem, że nie mam diamentu bogowy, wypożyczyłem do ekspertyzy. no Ponieważ nie jestem pewien, czy jest prawdziwy. A, no, bo skoro nie przynosi nieszczęścia, no to może nie jest tym, za co się go podaje, no? I wyjdzie na to, że Cartier to kłamczuszek. że brzydka, brzydka, opinia publiczna takich nie lubi, panie Cartier. <grystanie> Cartier wpadnie w szał, a prasa będzie miała o czym pisać. <grystanie> Jeszcze ciekawe. Przez 8 lat diament nie wykazał żadnego niszczycielskiego działania. Przynajmniej tak się wydawało. Edward zwariował. Zachowuję się jak osoba niepoczytalna. Mój ojciec, Thomas Welsh, potentat w branży kopalnianej, zostawił mi w spadku miliony dolarów. Nie wyszłam za mąż dla pieniędzy. Pobraliśmy się w 1908 roku. W podróż poślubną wybraliśmy się dookoła świata. Zamieszkaliśmy w jednej z najlepszych rezydencji McLeanów. Należymy... Do elity towarzyskiej Waszyngtonu przyjaźniliśmy się z senatorami, z prezydentem Warrenem Hardingiem i jego małżonką, z sekretarzem prezydenckim i wieloma innymi ważnymi w Ameryce osobami. A teraz co? Edward jest wplątany w jakieś skandale. Upokarza mnie publicznie, zdradza. Ja naprawdę będę musiała wystąpić o rozwód. To jednak jest przekręty Klejnot. W maju roku 1919 nasz synek, Winson został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy przechodził przez Wisconsin Avenue naprzeciwko naszego domu. W 1941, czyli w roku śmierci Edwarda McLeana na atak serca, w szpitalu psychiatrycznym w Towson w stanie Maryland, 19-letnia córka MacLinów Evie, wyszła za znacznie starszego od niej senatora Roberta Reisa Reynoldsa. Kilka lat później matka znalazła ją w domu martwą. Policja stwierdziła przedawkowanie środków nasennych. Zmęczyła mnie walka z Edwardem w sprawie rozwodu. Zachowywał się bardzo złośliwie. Usiłował utrącić założoną przeze mnie sprawę, otwierając swoje w różnych Stanach, a nawet w Meksyku, gdzie mają przecież zupełnie inne prawo. Coraz bardziej pogrążał się w szaleństwie, dziwnie się zachowywał, był agresywny, podejmował niewłaściwe decyzje, aż zarząd firmy musiał wystąpić o uznanie go za osobę niepoczytalną i odsunąć go od kierowania The Washington Post. Otrzymaliśmy nakaz umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym. Bo stał się niebezpieczny. A tymczasem moja sprawa rozwodowa utknęła na mieliźnie, bo Edward jako niepoczytalny nie mógł podejmować decyzji ani nic podpisywać. Umarł na serce. Ja nie wiem, czy te wszystkie nieszczęścia to skutki klątwy, która ciąży na błękitnym diamencie, ale ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym kamieniem i nie zostawię go. Po śmierci pani Maclean w 1947 roku całą jej kolekcję kamieni szlachetnych kupił Harry Winston, znany nowojorski jubiler. Nieszczęśliwe losy kolejnych właścicieli spowodowały, że diamentowi Hope przypisano złą moc. Po dziesięciu latach pokazywania błękitnego diamentu na rozlicznych wystawach, gdzie przychodziły oglądać go tłumy ludzi. Ostatni właściciel, Harry Winston, podarował go w 1958 roku waszyngtońskiej Smithsonian Institution. To największy na świecie kompleks muzeów, ośrodków edukacyjnych i placówek naukowych, a także parków zoologicznych założony przez brytyjskiego naukowca Jamesa Smithsona w 1846 roku. Hope znalazł się w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej i jest największą z atrakcji całej instytucji. Wielki, błękitny diament jest pierwowzorem serca oceanu w filmie Titanic Jamesa Camerona. Dziś Hope ma 45,52 karata i jest oprawionym w inne diamenty wisiorem. Winston napisał akt, w którym zrzekł się własności i uczynił z diamentu dar dla ludzkości. Ofiarował go Smithsonian Institution, ale żeby uniknąć spotkań z jej przedstawicielami, dokumenty i klejnot przesłał pocztą. W Archiwum Śledztw Niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowski. W archiwum śledztw niedokończonych rozmawiam z Piotrem Janiszewskim, prezesem zarządu House of Diamond. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, na ile ta legenda o klątwie House of Diamond, o której dziś mówimy, jest oparta o fakty, a na ile pana zdaniem te fakty zostały nagięte do potrzeb marketingu, bo marketing ma ten diament perfekcyjny, można powiedzieć. Oczywiście, że to jest kwestia marketingowa, oczywiście, że legenda jest legendą, Czyli jest w niej ziarenko zawsze prawdy, ale legenda to jest historia, którą stworzyli ludzie w jakimś celu. Legenda diamentu Hope jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, bo jest to diament niebieski, pochodzi z Indii i jak się mówi stanowił oko Boga. Niektórzy mówią, że to była bogini Situ, niektórzy mówią, że to był Wiśnu i został po prostu ukradziony. I później trafił w różne ręce. I była taka legenda, i ona taka jest dzisiaj, że właścicieli spotykały nieszczęścia. I tak. pana zdaniem te nieszczęścia są trochę naciągane. Dzisiaj jest w Instytucie Smithsona w Waszyngtonie. I moim zdaniem jest to diament, który przynosi szczęście, bo tam oglądają go miliony, miliony ludzi. To jest naprawdę bardzo ciekawy kamień o masie karatowej 45,5 karata. Więc jeśli chodzi o diamenty ultra rzadkie, czyli diamenty niebieskie, no to jest największy, największy okaz jaki jest. Jeszcze o tych diamentach niebieskich chciałbym też porozmawiać, ale co to właściwie jest diament? Diament to jest po prostu odmiana węgla. Powstała wiele miliardów lat temu, około trzech, głęboko pod płaszczem Ziemi, ponieważ były tam bardzo wysokie temperatury, wysokie ciśnienia. I ta historia to jest aż 3 miliardy lat. Oczywiście te diamenty, które dzisiaj podziwiamy, to są diamenty oszlifowane, czyli one zmieniły swój kształt. Człowiek wymyślił, w jaki sposób oszlifować diament, tak żeby ogień tego diamentu był, był jak najbardziej spektakularny. W 1926 roku, czyli dokładnie 100 lat temu, wymyślono ten szlif i od 100 lat on jest niezmienny jeżeli mówimy o diamencie brylantowym. Brylant, ma idealne odbicie, idealną polerancję, idealne mienienie się i ogień. Ten szlif został nadany 100 lat temu. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale gdzie i kiedy właściwie odkryto pierwsze diamenty? Wiemy coś na ten temat? Diamenty to odkryto to już dawno i one były wydobywane, ale powiedzmy już taką otoczkę pięknej komercyjności nadano na przełomie XIX i XX wieku. Ale one jako kamienie, które są pozytywnymi kamieniami, bo one przenoszą energię, pozytywną energię dają, one są wieczne. To jest najtwardszy minerał. W skali Mosa jest oznaczony dziesiątką. Nie ma nic twardszego, co wyprodukowała natura. Diamentu nie da się w zasadzie zniszczyć, może go zarysować tylko inny diament. A, e, tak. a ktoś próbuje rysować diamenty specjalnie, chyba nie? Nie, no szkło można zarysować, a, diame a diamentu się nie da zarysować. Oczywiście diament jako materiał, minerał twardy jest kruchy. To jest jedyna rzecz, która może się wydarzyć. Może też go spalić przy bardzo, bardzo wysokiej temperaturze, powyżej 1000 stopni, dlatego że jest węglem. Ale co do zasady jest to kamień niezniszczalny i on yy, przetrwa praktycznie wszystko. A gdzie dzisiaj wydobywa się diamenty? Główne takie miejsca występowania to na pewno dzisiaj to jest Afryka, Kanada, kiedyś Australia, słynna kopalnia Argyle, która została zamknięta kilka lat temu w Australii. Najwięcej diamentów wydobywa się w Afryce. Ty, Rosja ty, oczywiście też. Ty kopalnie diamentów należą do jakichś korporacji? czy to są Najczęściej są w i, rękach prywatnych i, i, i są to, i stąd to już prywatne firmy i korporacje. tak? Wspominał pan o błękitnym diamencie, o niebieskim diamencie. Co nadaje niebieską, błękitną barwę diamentowi? Dodatek boru. Boru? Boru, tak powszechnie znane diamenty, to są tak zwane diamenty bezbarwne. I tak naprawdę jak oceniamy dzisiaj piękno i patrzymy na pierścionki szczególnie zaręczynowe, albo jakieś prezenty ślubne, no to patrzymy i każdemu się wydaje. Po pierwsze szlif grantowy od razu, czyli ten okrągły, taki najbardziej pospolity, chociaż są inne szlify również piękne diamenty i bardzo ciekawe. I druga rzecz, jak się patrzy, no to ma być bezbarwny I ocena okiem jest taka, im bardziej czysty diament, tym rzadszy, tym droższy. Oczywiście im, im większy to również, ale bardzo ciekawe i zdobywające wciąż coraz większą popularność są diamenty kolorowe. Kolor tego diamentu jest jak najbardziej naturalny, to wytworzyła natura i to jest dodatek na przykład azotu. W przypadku diamentów niebieskich boru może być wodór, może być też promieniowanie, na przykład w przypadku diamentów zielonych. A jak rzadkie są te kolorowe diamenty w porównaniu z... One są ultra rzad, rzadkie. Na przykład diamenty niebieskie stanowią około 0,1% tak. Tak, całego wydobycia, więc to są ogromne, ogromne rzadkości. A jeżeli jeszcze, jeszcze kamień jest duży, tak jak w przypadku diamentu hope, który dzisiaj po oszlifowaniu... On w ogóle po wydobyciu to miał ponad 100, 100 karatów. Dzisiaj po oszlifowaniu kolejnym w dzisiejszej formie on ma 45,5 karata. To jest ogromny diament. Chociaż karat, nie wiem czy wszyscy wiedzą, to jest tylko 20 grama. Więc jeden karat diament, który najczęściej zdobi naszą biżuterię pierścionki, i od tego mniej więcej się zaczyna takie określanie, że to już jest diament spory, duży i diament rzadszy, no to to jest tylko 20 grama. A czy to, że są rzadkie, bardzo rzadkie oznacza, że są najdroższe? Czy to tak się nie przykłada? Tak. Tak to się przekłada. Ja sobie zawsze to wyobrażam w formie piramidy. Te największe i najrzadsze są na górze piramidy, ich jest po prostu najmniej. A tych najdrobniejszych bądź bardziej pospolitych, jeżeli chodzi o parametry, bo każdy diament jest określony laboratoryjnie i ma swoje parametry. To nie jest tak, że, że mamy dowolną ocenę. Kiedyś oceniano to okiem, dzisiaj laboratoria, dzisiaj są komputery, dzisiaj jest ekipa ekspertów, która ocenia i nadaje każdemu diamentowi określone parametry, określone dla niego i wydaje certyfikat. Z ciekawostek powiem, że ten certyfikat wydany ma unikalny numer i on potem jest naniesiony laserowo na rondystę diamentu. Co to jest rondysta? Rondysta to jest część diamentu. Mniej więcej można powiedzieć, że to jest środek. Mhm. Mamy spód, mamy w przypadku diamentu na przykład brylantu, mamy tak zwany pawilon i mamy koronę to to jest ta część pomiędzy. Jest tam naniesione laserowo. Tego okiem nie widać. Trzeba to zobaczyć pod mikroskopem, ale każdy z diamentów ma nadany taki unikalny numer. W ten sposób można sp sprawdzić, że to jest ten diament, że on ma dokładnie takie parametry. Można to sprawdzić w internecie, że to się kupiło z legalnego źródła, skąd pochodzi. Można też zobaczyć diament i jakie laboratorium wydało certyfikat. Najbardziej wiarygodnym jest Instytut Amerykański GIA, gemologiczny instytut amerykański, który wydaje takie certyfikaty i one powodują to, że diament i jego parametry są niekwestionowalne i uznane na całym świecie. Czyli jest tak, że możemy prześledzić historię z diamentu, tak? Dzisiaj Jakieś... już tak. Afrykańskie, bardzo nowoczesne dzisiaj już te kopalnie są, jak budstwana. Można zobaczyć filmik z wydobycia tego diamentu, film króciutki, gdzie ten diament jest rzeczywiście wydobyty, jeszcze przed to potem można się dowiedzieć całą drogę tego diamentu, do jakiego laboratorium on trafił i można też nadać diamentowi imię. I w przypadku tych rzadkich, ultra rzadkich diamentów tak się robi. I w certyfikacie może też się nazywać, tak jak sobie człowiek wymyśli i zamarzy. A tych starszych diamentów, kiedy jeszcze nie opisywano ich tak dokładnie, to wiemy skąd się wzięły, jaką drogę przeszły? Czy to eee, już jest trudne do ustalenia? W nie? przypadku tych rzadkich, jak na przykład diamentu Hope czy, czy Kulian, to tak, wiemy, wiemy, bo to było po prostu w rękach albo rodzin królewskich, albo, albo jakichś notabli światowych. I to można to prześledzić, ale w przypadku diamentów popularnych to jest raczej trudne. Archiwum śledztw niedokończonych. Co to są krwawe diamenty? Krwawe diamenty to są diamenty, których powinno się unikać. My na pewno trzymamy się jako House of Diamond z daleka od tego typu diamentów. To są diamenty, które są wybudowywane w miejscach konfliktów zbrojnych i przez to finansują też broń dla czy rebeliantów, czy jakichś działań wojennych, czy też dla Kangów i przestępców. Skąd możemy wiedzieć, że diament jest diamentem krwawym? Inaczej. Możemy wiedzieć na pewno, że jak jest wydany certyfikat, to nie jest. To nie jest to jest ta metoda odwrotna. Wiemy, że jest wydany certyfikat, to wiemy, że to jest z miejsca uczciwego, z miejsca, gdzie to jest objęte ONZ owskim Kimberley i wiemy, że ten diament nie pochodzi z miejsc tak zwanych krwawych. Jest taki diament, który jest Panu szczególnie bliski? Jego historia jest Panu szczególnie bliska? Ja jestem bardzo mocno związany z historią i z kulturą polską. Zajmuję się diamentami ze względu na pasję do rzeczy rzadkich i rzeczy historycznych i głównie to są polskie. Chciałoby się powiedzieć, że jest jakiś polski hmm. diament. Niestety nie, nie. Nie, u nas się nigdy diamentów nie wydobywało. Oczywiście były jakieś tam niewielkie śladowe diamenciki, ale wydobycia diamentów nie ma, u nas diamenty nie występują. Ale w płaszczu Matki Boskiej w Częstochowie jest tych diamentów bardzo dużo i myślę, że jakbym tak popatrzył na Polskę, to to by było najbliższe. Chociaż królowie polscy też mieli mieli w swoich insygniach. Miał August II mocny, Bolesław Chrobry miał w swoich insygnach diament. Niestety polskie insygnia władzy zaginały ze względu na naszą bardzo trudną historię. Czyli diamenty są już od dawna symbolem władzy. Są symbolem władzy i symbolem prestiżu. Mimochodem pan o tym wspomniał, ale skąd się bierze brak popularności właściwie diamentów w Polsce? To jest moja skromna ocena oczywiście. Dwie rzeczy. Po pierwsze w Polsce nigdy nie występowały, trzeba było je sprowadzać. Po drugie myśmy nie mieli kolonii. Myśmy nie mieli mieli kolonii, pomimo tego, że byliśmy mocarstwem. No i nie było skąd tych diamentów sprzedać, nie mieli takich terenów, w których były. Diamenty są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, ale też z tych krajów Starego Świata, no to są Anglicy. Wielka Brytania miała tych kolonii bardzo dużo, szczególnie kolonii afrykańskich, Belgowie, stąd, stąd też Antwerpia nie, nie. i cała ta otoczka wokół handlu diamentami i centrum światowe diamentów Antwerpia, prawda? To nie są przypadki, no bo były kolonie. Kolonie indyjskie, bo dzisiaj największe szlifiernie i, i kiedyś też wydobycie diamentów to było na terenie Indii. Dzisiaj wydobycie się przesunęło w, w stronę Afryki i te ilości są wydobywane największe i najbardziej profesjonalnie w tej chwili, ale na przykład szlifiernie, główne szlifiernie światowej to są w Indiach. Gdybyśmy prześledzili drogę diamentu z kopalni do sklepu, do jubilera, jak taka droga wygląda? Co się po kolei tam dzieje? Przede wszystkim są koncerny, które są właścicielami kopalni, zajmują się tak zwanym handlem hurtowym. Ale jak wygląda ta droga diamentu? No to jest tak. Diament jest wydobyty w formie naturalnej kryształu. Później trafia do szlifierni, w szlifierni doświadczony zespół, dzisiaj to jest bardzo duży udział komputera, ocenia jak ten kamień można oszlifować, do jakiego szlifu go doprowadzić, jak wydobyć z niego jak największą masę, bo na to się patrzy oczywiście, czyli te karaty i oczywiście jak wydobyć najbardziej optymalny szlif i najbardziej optymalny kształt. Jak już jest to oszlifowane, trafia to do instytutu, na przykład do GIA, do, do Stanów Zjednoczonych i tam jest oceniane przez zespół ekspertów certyfikat jest nadany i wtedy trafia to do handlu detalicznego. A kto wyznacza cenę diamentu? Cena diamentu, no wyznaczają rynek, to oczywiste, ale, ale, ale od ktoś pewnego czasu, musi... tak, tak, tak, ale od pewnego czasu Martin Rapaport Amerykanin uporządkował ten rynek, bo zobaczył, że te diamenty na świecie ceny nie rządzą się żadnymi prawami, on to uporządkował i dzisiaj w profesjonalny sposób cennik diamentów, szacunkowy oczywiście odnoszący się do cen hurtowych stanowi tak zwaną cenę odniesienia, on jest wydawany raz w tygodniu, czyli ta cena jest aktualizowana co piątek i można to sobie sprawdzić w internecie, można to sprawdzić w jakichś eksperckich czasopismach, ale, ale przede wszystkim można sprawdzić w internecie. To jest niezwykle dzisiaj ważne, bo jeśli posiada się na przykład diament, powiedzmy jeden kara o tanych parametrach, to można łatwo zobaczyć, jaka jest ta orientacyjna cena. A później to jest oczywiście rynek. W zależności od miejsca, w zależności od tego, czy diament jest składnikiem biżuterii, czy też jest solo. solo tak Co to są sztuczne diamenty? Czy można w ogóle stworzyć dobry diament w laboratorium? Oczywiście dzisiaj to już zaczęło być bardzo łatwe i to jest potężny przemysł. Diament jest niezwykle twardy i o tej twardości już mówiłem. W związku z tym w przemyśle stanowi bardzo istotny element. Są dwie metody. Ponieważ diament jest z węgla, no to, no to dzisiaj człowiek wszystko potrafi stworzyć. Węgiel jest dostępny, więc można to stworzyć. Jest metoda wysokociśnieniowa i niskociśnieniowa. Wysokociśnieniowa, no to się odwzorowuje to, co się działo właśnie pod skorupą ziemską te miliardy lat temu, jak te diamenty zostały wytworzone w wyniku wysokich ciśnień. I metoda tak zwana niskociśnieniowa, czy też gazowa, gdzie diament tworzony jest z opadających cząsteczek węgla, a oczywiście w, w otoczeniu gazu. Czy pan na pierwszy rzut oka rozpozna ten diament prawdziwy i ten od razu powiem, że nie da się rozpoznać. Absolutnie nie. Są specjalne urządzenia do tego. W przypadku diamentów, a szczególnie diamentów bezbarnych jest to nie do odróżnienia. To jest ten sam, sam skład, ten sam węgiel. Różnice są na poziomie wiązań chemicznych, gdzie można to tylko rozpoznać poprzez specjalne, specjalne urządzenia. Stąd ta certyfikacja jest tak ważna, że naturalny diament ma certyfikat, że jest naturalnym diamentem, a diament sztuczny ma swój certyfikat również, swoje parametry również, ale jest tam określone, że to jest diament wychodowany czy też wytworzony laboratoryjnie. Ale rozumiem, że te sztuczne diamenty są tańsze niż te. To jest natomiast... Znacznie tańsze. W Polsce się produkuje Wie. też te diamenty. Gro diamentów tych laboratoryjnych idzie do przemysłu, ale są również bardzo popularne w biżuterii, dlatego, że są nie do odróżnienia. W przypadku kolorowych, w prawne oko już zobaczy, dlatego, że ta natura tworzy niepowtarzalne. To niepowtarzalne. Każdy diament jest inny. Wydaje się, że jeden karat o tym samym parametrze powinny być identyczne, ale nie są identyczne. Bo mają swoje określone inkluzje, czyli wtrącenia różnego rodzaju w kamieniu. No, ten diament żyje. Nie ma dwóch identycznych, a szczególnie w przypadku diamentów kolorowych one są unikalne. Inaczej rozkłada się to przebarwienie, inaczej intensywność. W związku z tym jak położymy koło siebie diament bezbarwny, laboratoryjny i naturalny, nie odróżnimy okiem. Absolutnie nie ma szansy. Jeżeli położymy dwa diamenty kolorowe, to możemy zobaczyć, że laboratoryjny jest trochę za bardzo idealny. To można zobaczyć, ale co do zasady są nie do odróżnienia. Czasy są ciężkie, zapytam pana jako fachowca, czy diamenty to dobra inwestycja? Na pewno stanowią bardzo ciekawą alternatywę. Diamenty są rzadkie, przede wszystkim rzadkie, wykazują się rozpoznawalnością na całym świecie. Jeżeli jest wydany certyfikat, to wartość w Nowym Jorku, w Warszawie, czy w Oakland, czy Sydney jest, jest taka sama. Diamenty o wysokich parametrach, te rzadkie, rzeczywiście rzadkie, ta cena stale się podnosi. Wiadomo, w biżuterii, piękne. Inwestycyjnie możemy też je trzymać w sejfie jako aktywo. Przedaż wymaga trochę większej cierpliwości, bo nie ma tak mocnego rynku. Że za rokiem sprzedamy, tak, sprzedamy. To nie jest złoto. Ze złotem pójdziemy do kantoru i sprzedamy je. Różnica jest tam o spread. A w przypadku diamentu, no trzeba trochę cierpliwości. Trzeba znaleźć albo wyspecjalizowaną firmę, albo w przypadku bardzo, bardzo ciekawych kamieni, rzadkich bardzo kamieni, no po prostu wystawić go na aukcję. Coop, do którego zaczęliśmy Niektórzy szacują go na jakieś 250 milionów Nie, dolarów. To robi wrażenie. Bardzo dziękuję. dziękuję w bardzo. Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiałem z Piotrem Janiszewskim, prezesem zarządu House of Diamond. Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski i Rafał Sławoń.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 Chcę rzucić palenie. Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi desmoksan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po pięciu dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wskazany w odczajaniu się palenia ty i zmniejszenie głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić wtedy na niklina 1,5 miligrama tabletki Aflofarm. Desmoxan I już nie palisz!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 A Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu granicy państwa w w kierunku Drezna. Przybywa samochodów także na A2 w Lubuskiem, na wysokości Świecka w stronę Berlina oraz na autostradzie A6 w zachodniopomorskim w okolicy Kołbaskowa, także w kierunku stolicy Niemiec. Uwaga w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Nakłem nad Notecią a Bydgoszczą. Dokładnie niedaleko Ekspresowej Piątki i węzła Bydgoszcz-Zachód doszło do wypadku motocyklisty na kilometrze 257. Mamy informację, że trasa jest tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Trzy samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack. Na kilometrze 321 jest dnia w kierunku południowym, a zatem w kierunku Łodzi została zwężona. Dokładnie zablokowany jest jeden pas. Zakończyły się kilkugodzinne problemy na Krajowej dwójce w Świętokrzyskiem, pomiędzy Starachowicami a Rudnikiem, gdzie na kilometrze 278 doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i motocykla. Przypomnę, że pomimo akcji reanimacyjnej, życia motocyklisty nie udało się uratować. Trasa była zablokowana kilka godzin, całkowicie zablokowana. W tej chwili jest jest już odblokowana i właściwie ruch odbywa. Się tam w sposób płynny. Jeszcze czwórka w województwie śląskim, tutaj kilkukilometrowy korek utrzymuje się przed bramkami w Brzęczkowicach od strony Gliwic w kierunku Krakowa. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od państwa.